To jest radio. Autopromocja. Kiermasz pod kogutkiem. Magazyn Kultury Ludowej. Mariana kril, dzień dobry, witam słuchaczy Jedynki. Krzysztof kres. Dziś Wielkanoc według kalendarza juliańskiego. Społeczność prawosławna w Polsce, w Ukrainie, w innych krajach, a także grekokatolicy w Ukrainie dziś witają się właśnie Chrystus Voskres, a odpowiadają Woistny Voskres. W Kiermaszy pod Kogutkiem dziś poruszymy wątki związane z Wielkanocą na pokuciu, a także zaprosimy na wielki koncert. W sobotę 18 kwietnia o godzinie 12 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie pojawią się artyści z różnych muzycznych światów i zakątków Polski. Swoją muzyką podzieli się grono laureatów, szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasze Muzyczne Źródełko. Serdecznie zapraszamy na ten koncert. A w audycji poznamy jednego z laureatów naszego muzycznego źródełka, Wojtka Umłowskiego i jego tatę, nauczyciela Michała Umłowskiego. Ukraińska tłumaczka, badaczka kultury pokucia Natalia Tkaczyk opowie o wielkanocnym Męskim obrzędzie Serben, który zachował się tylko w jednej miejscowości we wsi Czortowiec w rejonie Chorodenkiwskim w obwodzie iwano w Ukrainie. Odwiedzimy też Muzeum Pisanki w Kołomylii, instytucję, która od kilkunastu lat bada i zachowuje pisankowe dziedzictwo regionu Pokucia i Huculszczyzny, a także prezentuje pisanki z ponad 30 krajów świata. To czas na wielkanocne, wiosenne gry i zabawy. Pieśni nazywane w Ukrainie hajwkami, były śpiewane i nadal je śpiewa się pod cerkwiami od niedzieli wielkanocnej przez kilka kolejnych dni świąt. I dziś w audycji posłuchamy hajwek. A zaczynamy od nadsania. Śpiewa zespół krajka. Kras na Tanionejka, Jahrytku kopala, wrzech Chrystus. Grzewoz Kres, Jahrytku kopala. Jahrytku kopala, Jaruto Sadela, wrzech Chrystus. ростити ротой котоніка висока вже христос вже воскрес тоніка висока тоніка висока в глибока вже христос вже воскрес в глибока а на ті ротої тіє три ягодоці вже христос Pierwsza jego ja dłoka to to mamunejka, że Chrystus, że woskres, to to mamunejka. Druga jego ja dłoka to to ta nunejka, że Chrystus, że woskres, to to ta Trzecia jego to to ta że Осна i czy хоче підеш за мене вже Христо że воскрес чи підеш за мене не піду за тебе мамуня не кажуть вже Христо mamunia воскрес мамуня не кажуть мамуня не кажуть та ще більше вже Pójdę do loblena za popowego syna, już Chrystus, już wskryj za popowego syna. Za popowym synem nic bym nie robiła, już Chrystus, już wskryj, nic bym nie robiła, nic bym nie robiła, pokoja chodzi. W sobotę 18 kwietnia o godzinie 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie odbędzie się koncert laureatów szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasze Muzyczne Źródełko. Na scenie pojawią się Bianka Łucenko, siedmioletnia śpiewaczka z Płocka, Wojciech Umławski, Dudzie Wielkopolski, kapela Barankiewiczów stworzona przez rodzeństwo z Lubelszczyzny grające na skrzypcach, basach, bębenku, sopiłce i harmonii. Orkiestra tradycyjna z Kurpiów, Gracyki, Martyna Stępniak, znana z zespołu Wołowianki, śpiewaczka z Odpoczna i Kosmiczne Jabłuszko, kapela podwórkowa śpiewająca i grająca folklor warszawski. Gospodarzem wydarzenia będzie znany z żywiołowych koncertów, lubiany przez dużych i małych zespół Czereśnie. W Kiermaszu pod Kogutkiem zapraszam do wysłuchania rozmowy z jednym z laureatów szóstej edycji konkursu, Dudziarzem z Wielkopolski Wojtkiem Umławskim i jego ojcem i nauczycielem Michałem Umławskim. Spotkałam się z nimi podczas festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu, w czerwcu ubiegłego roku. Spotykamy się tutaj na 59. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. A który dla Was to jest festiwal? Ja byłem na 25. festiwalu jako właśnie uczeń pana Brzeskota Franciszka z Szymanowa. No a w tym roku mój syn jest po raz pierwszy na tym festiwalu i też jako mój uczeń będzie brał udział w konkursie Misz Uczeń. A jak się nazywacie skąd przyjechaliście? Michał Umławski, Wojciech Umławski przyjechaliśmy z Włoszakowic koło leszna, gdzie na co dzień gramy w kapeli Nowelotko. Ja tą kapelę też prowadzę jako instruktor. To jest w tej chwili ośmioosobowa kapela. Wojtek jest jej członkiem, ale też już przygrywamy do tańca dzieciom i młodzieży właściwie w zespole regionalnym Nowelotko. Jak to by się gra tę muzykę? Jak zaczęło się poznawać? Czy od ojca, czy może jeszcze wcześniej od kogoś? Od taty poznaję muzykę. Jak się odbywa ta nauka? Jak tata cię uczy? W domu macie próby, czy jeszcze? Jak, jak to jest? Czasami w domu mnie pouczy trochę, a tak to w poniedziałki mam próby kapeli po prostu. No i tam też jeżdżę i się uczę. A jak się uczysz? Grasz ze słuchu, czy z nu, czy jak to jest? Właśnie na dudach i na skrzypcach podwiązanych nie ma nut. I trzeba ze słuchu. i wszystko, ja wszystko ze słuchu. Tam inni z tych jakichś palców, jakoś tak mają zapisane. Ja stosuję taki uproszczony zapis dźwięków literowych po sobie następujących. Natomiast warunkiem jest to, że dziecko musi znać melodię, no bo tam nie ma tam dźwięki, ale nie ma wartości nut, więc melodia nie wyjdzie. Ale najczęściej w tych kapelach, a już na pewno w Bukówcu Górnym przy zespole, to są dzieci, które należą do zespołu, więc one i tańczą, i śpiewają te przyśpiewki w zespole. No i później przychodzą do kapeli i, i uczą się tych melodii już na instrumentach. Jest im wtedy łatwiej. nie? Czyli ten zapis jest takim zapisem pomocniczym, żeby, żeby nie zapomnieli. Ale ty nie stosujesz, bo rzeczywiście ze słuchu bardzo dużo Wojtek tutaj już potrafi zagrać i już nie muszę mu rozpisywać tych paluszków, tylko posłyszy, posłyszy tam raz, dwa razy, już razem i już wchodzi i zaczyna ze mną grać. No. A kiedy zaczęłaś się uczyć? Na skrzypcach cztery lata temu i na dwa lata temu. Ile miałeś lat? Jak zaczęłaś grać na skrzypcach? Dziewięć. 8, 9, bo tam by była trochę przerwy, no, pandemia nam przerwała pewne rzeczy, natomiast no, staraliśmy się to zachować tą ciągłość. No ale należy też tu podkreślić, że Wojtek też chodzi do szkoły muzycznej w Lesznie, pierwszego stopnia. No to też trochę inaczej wygląda, ale bardzo mi na tym zależy, żeby miał tą wiedzę i muzyki tradycyjnej, ale też znał nuty, potrafił się nimi posługiwać, potrafił czytać i potrafił te dwa światy muzyki tradycyjnej i klasycznej połączyć, być może kiedyś w jakąś fajną całość. Czyli grasz w szkole muzycznej na skrzypcach, tak? I jak to jest właśnie grać taką muzykę tak z nut, a później ze słuchu? To są dwa różne światy jak tobie się to udaje jakoś łączyć, przyłączać się? Jakoś mi to wychodzi tak. Co ci się podoba w tej muzyce? No fajne, na przykład utwory są czasami takie, no po prostu fajne mi się podobają na przykład. A trudno jest, w ogóle trudno jest tak e, uczyć się, jak to było na początku, jak jest teraz? Na początku było najtrudniej. Na dudach było trudne opanowanie, na przykład jednego dźwięku, żeby nie był inny. No, żeby utrzymać tą, tutaj, no. Tutaj, że to, e, od, e, ciśnienia powietrza, o, no. który jest z worku. Jeżeli to ciśnienie w worku będzie nierówne, to automatycznie stroik będzie dostawał różną dawkę powiedzmy tego, tego powietrza. No i na danym otworze ten to on będzie niestabilny, on będzie jakoś falował nie tego. Chodzi o to, żeby utrzymać takie ciśnienie w worku, jednocześnie cały czas dopompowywać tego powietrza, żeby nam nie zabrakło, dostarczać, żeby ten instrument mógł, mógł funkcjonować. No bo dudy działają na powietrze, tak też dzieciom tłumaczę, że ten strumień powietrza musi być stały, stabilny no i dopiero później poszczególne wydobywanie dźwięków no i łączenie tych dźwięków w melodię. A niech Pan jeszcze opowie trochę o swoich uczniach, o też takiej właśnie edukacji w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak dużo różnych informacji. Każdy może wybierać, co chce. Co tych dzieci przyciąga do nauki takiej muzyki? To jest bardzo trudne. Każdy, tak jak obserwuję, walczy o, o dzieci, bo to i w zespole nabory są, i w kapeli są różnego rodzaju nabory, żeby i ta nasza kultura i tradycja mogła przetrwać, no to dzieci są niezbędne i ci następcy i uczniowie. Ja w tej chwili prowadzę sześć takich kapel w różnych subregionach w Wielkopolsce i to różne, różne metody są stosowane. Często jakieś wyjazdy, wspólne zgrupowania, jakieś festiwale. Wspólny organizowany czas dla tych, dla tych dzieci. W każdym ośrodku pracuje się troszeczkę inaczej. Różne jest też kierownictwo czy zespołów czy ośrodków kultury, z którymi współpracuję. Ja sam, jako osoba, która prowadzi fundację, też staramy się jakieś tam działania prowadzić, żeby integrować z kolei tych moich uczniów z różnych regionów, żeby oni się mogli spotkać, też wspólnie pograć, wymienić się tymi doświadczeniami. Tu jest też walka z, z czymś takim, znaczy z smartfonem, telefonem, komputerem, elektroniką wszechobecną, gdzie tam wszystko się dzieje w zasadzie za jed, ruszeniem jednym ruchem, kciukiem, palcem wskazującym i tam efekt jest w zasadzie natychmiastowy. Natomiast nauka w gry na instrumencie, jakimkolwiek, to jest proces, to musi trwać. A dzieci, one są tak w tej chwili no chyba przebocicowane, bo to jest ten, to trzeba tak nazwać, że brakuje im tej wytrwałości, cierpliwości, oni by chcieli już od razu, trzeba tłumaczyć często, zachęcać, żeby różne kryzysy się pojawiają, Wojtek też tutaj pewnie powie, że, że miał i czasami od jakiegoś fajnego festiwalu, od fajnego wydarzenia ciekawego, które te dzieci zainspiruje do, do kolejnych działań, żeby na te próby chcieli przychodzić, żeby coś tam więcej, Wojtek też, już, a nauczysz mnie tego? No, bo już zaczyna, zaczynają się konkretne melodie czy utwory te ludowe podobać i chciałby się tego nauczyć, na... To jest tak jakby kolejny etap już po tym wszystkich opanowaniu instrumentów, tych pocz początkowym repertuarze, początkowych melodyjkach, które się pojawiają już ten... Już taki jest trochę jakby chęć, czy tak powiedzmy, że głód tego repertuaru, że coś by, Już umiem, tą podstawę jest solidna, teraz bym chciał zwiększać ten repertuar. No i to jest taki cel, do którego dążę jako instruktor. Nie u każdego dziecka to się tam pojawi, ale, ale najczęściej no, staram się jakoś ich tam przytrzymać i jakieś atrakcje im zapewnić. Ciekawe wyjazdy, tabor wielkopolski na biskupiźnie, czyli też taki tydzień z tradycją i muzyczną i rękodziełem i różne, różne tam atrakcje są dla dzieci młodzieży i dorosłych też przygotowane, żeby ta nasza tradycja mogła być no, pokazana, ale też można było jej tak dotknąć i doświadczyć. Nie? A czy wykorzystuje Pan takie właśnie doświadczenie od czasu, kiedy Pan się uczył tej muzyki, od tych swoich mistrzów? Tak. tak, często ja tego się nauczyłem od Pana Franka i to jest, w tym momencie tak mi się tam zapala lampka, że w ten sposób, tam Pan Franek zawsze mówił, tam motywował, nie, mało ćwiczeń tego, chociaż nie, niewiele, czasami na te dzieci współczesne one nie działają, bo jak mi Franek powiedział, że mało ćwiczeń, to dla mnie to było takie, takie niefajne, że mi, na mnie to działało, nie, że przyszedłem do domu jak mało ćwiczeń, albo mi się pomyliło, albo coś, nie musiał ani krzyczeć, ani mnie tam wyzywać, ani z nagrody piątki, czy tam stawiać, I tylko powiedział, Michał, mało ćwiczeń, nie? przyjdź za tydzień, nawet nie kontynuował ze mną zajęć dalej, no bo skoro tego nie umiałem i się myliłem, no to, no to nie ma dalej, nie, iść do domu tam i przyjdź za tydzień, nie? no to wtedy ten tydzień to już był tak intensywny, że już nie, nie chciałem też dać satysfakcji, ani też nie wiem, skompromitować po raz kolejny, żeby mi mistrz mówił, że nieprzygotowany przyszedłem na, na zajęcia. Nie? No dzieci tak mają teraz, jak tam powiem, no co mi zrobisz, nie? No nie na każdego. Niektóre są takie ambitne, czy tam trafia to do nich jeszcze, ale coraz mniej takich dzieci jest, że jak się tam delikatnie się zwróci uwagę czy coś, no nie działa na niego to za bardzo, nie? No trzeba innych tam metod może trochę na zachętę właśnie zastosować i, i, i też z rodzicem czasami porozmawiać, no bo to jest też czas mój jako instruktora, finanse Ośrodka Kultury, no bo to jest dofinansowane, te zajęcia są, czas rodziców, które poświęcają na to, że przywożą, czekają na te dzieci i tam też inwestują. No i też należy podkreślić, że we wszystkich tych kapelach ten instrument jest gotowo dostarczony, tak? Albo ja jako instruktor to zapewniam, albo Ośrodek Kultury gdzieś kupuje instrumenty, no bo tego nie można kupić ani na żadnej półce, ani w sklepie muzycznym. To są instrumenty zrobione na zamówienie, bardzo kosztowne i osobę prywatną często nie byłoby stać na taki instrument, żeby dziecko mogło się uczyć i gry na tym instrumencie, a powiedzmy, że tam po miesiącu, czy po dwóch zrezygnowało, no to te instrumenty są po prostu do dyspozycji dzieci wypożyczone i, no i mają tylko ten czas poświęcić i mieć chęci, żeby przychodzić, a resztę wszystko staramy się tak zorganizować, żeby mogły tej tradycji się nauczyć. A Wojtek, a ty grasz tak w domu, tak czasem chcesz po prostu sobie zagrać? Masz chwile takie, żeby po prostu sobie pograć? Czasami mam, ale rzadko. Ale coraz częściej mu się zdarza, że tam przychodzę to no, słyszę, że tam coś się dzieje. nie? Okej, okay, dobra. Albo bateria padła w telefonie, tam się zastanawiam, albo coś jeszcze. Nie? Ale gra fajnie, bardzo fajnie. Jestem z niego dumny. A kryzysy jakieś takie miałeś? Właśnie jak tutaj tata wspominał, że tak, że tak trudno było i po prostu może miałeś takie myśli, nie, już nie będę tego grał. Było coś takiego? Na skrzypcach podwiązanych na Dudach raczej, może na początku, a no tych klasycznych czasami mam. No tak jakoś jest. Ale ćwiczysz. Ćwiczę, ćwiczę. Słuchaliśmy rozmowy z Wojtkiem Umławskim, laureatem szóstej edycji konkursu Nasze Muzyczne Źródełko, a także jego ojcem, nauczycielem Michałem Umławskim. Przypomnę, że wielki koncert laureatów konkursu Nasze Muzyczne Źródełko odbędzie się w sobotę 18 kwietnia w Studiu Muzycznym imienia Agnieszki Osiecki w Warszawie. Początek o godzinie 12.00. Posłuchajmy zatem, jak gra Wojciech Umłowski. Podczas sobotniego koncertu na scenie również pojawi się orkiestra gracyki skurpiów. A teraz w Kiermaszu pod Kogutkiem przeniesiemy się na pokucie do wsi Czortowiec w rejonie Chorodękiwskim w obwodzie iwano Stąd pochodzi ukraińska tłumaczka, badaczka kultury Natalia Tkaczyk i tam w XIX wieku też badał kulturę tradycyjną Oskar Kolberg. W jego tomach poświęconych pokuciu znajdziemy zapis o wielkanocnym męskim tańcu lub obrzędzie Serben. Zachował się on do dziś w tej właśnie jednej wiosce. Serbena szli tylko mężczyźni w niedzielę wielkanocną i kolejne dni świąt na cerkiewnym podwórku wokół cerkwi. Co to znaczy dziś dla lokalnej społeczności Czortowca i też o nowych sensach tego obrzędu opowiada Natalia Tkaczyk ten taniec, ten korowód wielkanocny męski jest unikatowy. Spotyka się wyłącznie wsi Czortowiec. Jest opisany wyłącznie w tomach pokucia Oskara Kolberga. I tutaj się też pochwalę, bo Oskar Kolberg pisząc pokucie, zbierając materiały do tej pracy krystomatyjnej, mieszka w Czortowcu. Czyli większość z tych materiałów była też zbierana od miejscowych tak zwanych informatorów. Czym jest taniec albo korowód Sarben. Na czym polega? W niedzielę wielkanocną po nabożeństwu, po południu, mieszkańcy wsi zbierają się dookoła cerkwi na takim podwórku i tam zaczynają się takie ludowe zabawy, bym powiedziała. Kobiety śpiewają hajwek, natomiast mężczyźni zaczynają iść serben. To się nazywa iść, ten tań, nie tańczyć, tylko iść jako korowód. Starszy mężczyzna, który jest takim autorytetem, liderem, bym powiedziała, jest głównym. Zanim mężczyźni wyszykowują się Rzędem, biorąc się za ręce, trzymając się i śpiewając piosenki, która ma takie dość chaotyczne są te refreny z różnych piosenek posplątane, ale oczywiście w jednym rytmie zaczynają iść serbena, to znaczy ten korowód się zaczyna. Wygląda on tak, że mężczyźni w takim rytmicznym, nawet bojowym marszem, śpiewając takiej rytmicznej piosenki, robią dwa kroki do przodu, krok do tyłu, dwa kroki do przodu, krok do tyłu i takim rzędem, noga w nogę, ramię w ramię, zdecydowanie idą, obchodzą Posuwają się, obchodzą dookoła cerkwi. Trzykrotnie oni robią takie. Krąg i później okrążają kobiet, które śpiewają hajwek i też śpiewają dookoła nich i to jest takie apogeum tego wydarzenia, ponieważ kobiety sobie śpiewają bardzo głośno, mężczyźni na swój sposób i to jest takie łączenie kobiecej, męskiej energii, też takie sławienie wiosny i w ogóle życia, czyli jest tam po prostu się wyczuwa ta energia i w końcu już jak otoczyli tych kobiet, robią taką w sposób spirali otaczalnej je. i później jak ta spirali już nie ma gdzie się zwijać do środka, bo jest zbyt mało miejsca, to oni kończą ten taniec takim głośnym powiedzeniem, że daj Boże doczekać się od teraz do następnego roku, do następnej Wielkanocy. I Chrystus Waskres. Tak? I, na... was <laughs> I na tym się kończy to wydarzenie, chociaż to nie znaczy, że tylko jeden raz ma być w tą niedzielę. Mija tam jakaś godzina, druga i znów zaczynają, dlatego że schodzą się na to patrzeć wszyscy mieszkańcy wsi, przyjeżdżają gości z innych wiosek. W ostatnie lata się zainteresowała telewizja, przyjeżdżają nawet goście z zagranicy, czyli ta tradycja nie tylko się zachowała w ciągu na pewno kilku stuleć, nie wiem od kiedy się zaczęła, ale też przetrwała, ponieważ w książce Oskara Kolberga są wspomnienia, że taki taniec, taka tradycja też była w innych wioskach na Pokuciu, ale w innych wioskach się nie zachowało. Czy tylko wśród społeczności liczności ukraińskiej wśród pokucian? Czy to też było na przykład przed II wojną światową miało taki wielokulturowy wymiar? Czy może dziadek coś opowiadał na ten temat? Wszystko wskazuje na to, że to jest ukraiński tańc, powiedziałoby nawet dawnio słowiańskie ogólnie rzecz biorąc, ponieważ tam jeszcze nie wiadomo ile stuleć ta tradycja ma się na pokuciu, chociaż wygląda na to, że jest na tyle dawna, że nawiązuje do obyczajów pogańskich, chociaż dookoła tego tańca, dookoła tej tradycji możemy mówić też o wielu kulturowości, ponieważ ślady tego tańca, który też ma takie elementy podobne do huculskiego arkana. Nawet kroki są podobne do arkanu. Tak, tak. rytm i też te, ten męski krok, marsz, energia. Jest zmianka o tym tańcu w takim badaniu Romana Harasemczuka, tańce huculskie z 1939 roku. I ten badać, ten taniec Serben od rumuńskich ochroniarzy granicy, którzy niczym z Rumunii przeszedł przez Karpaty i jakoś zamieszkał sobie, utrwał na pokuciu. Chociaż nie wiadomo, bo jak pytano u mieszkańców wioski, którzy już mają wiele lat, to wszyscy wspominają, że jeszcze ich dziadkowie, pradziadkowie zawsze mówili, że to było od dawna, że to było nawet od zawsze w tej wiosce. Więc być może to jest jakaś miejscowa tradycja nawiązująca do dawnych, dawnych czasów. Natomiast Osobna historia to jest temat piosenki, pod którą ten taniec się wykonuje i chyba właśnie ta piosenka narzuciła nazwę, narzuciła tytuł tego tańca, bo podejrzewamy, że kiedyś ten taniec miał taką bardziej rytualno obrzędową funkcję, może nawet magiczną funkcję, może nawet bojową, wojskową funkcję i raczej nawiązywał do pewnych rytuałów, a później już z przyjściem chrześcijaństwa, jak już te różne tradycje zaczynały odchodzić. Niektóre tradycje były wciągnięte w pole chrześcijańskich tradycji i może dlatego ten taniec zaczął się wykonywać na Wielkanoc, dookoła Cerkwi, bo słowa. słowach tej piosenki nie ma żadnego kontekstu religijnego, czyli wygląda wszystko na to, że ta piosenka jest o wiele, wiele starsza od samego tańca, bo wiadomo, że ruch, te magiczne rytuały to były jeszcze z prawieku. I głównym elementem tych słów, pod który wykonuje się Serban, jest taki ułamek piosenki, nie całość, tylko ułamek piosenki, a mianowicie bałady ludowej, który w Polsce jest znany jako bałada na podolu Biały Pamięń, Podolanka siedzi na nim. To jest bałada o tym, jak dziewczyna zatruła swojego brata, ponieważ on był przeszkodą jej relacji z jej kochanym Serbenem, który właśnie ten jej kochany chłopak w wersji ukraińskiej tej balady występuje jako Serben. Coś ciekawe, że ta bałada jest rozpowszechniona prawie we wszystkich słowiańskich krajach z tym samym motywem, bardzo często z tym samym rytmem. I właśnie chyba od nazwy tej bałady już się zaczęła Cały ten obrzeń się nazywać Serbenem. To jest poszła nadbaba. Jestem ciekawa jak to było w czasach radzieckich, czy też przetrwał tańc czy było można to wykonywać właśnie w czasie Wielkanocy i co też opowiadał dziadek. Niestety u dziadka nie miałam możliwości rozpytać bezpośrednio o tym, bo dziadka nie stało za rok do mojego urodzenia. Natomiast zachowały się zdjęcia, rodzina moja pamięta, jak to było. I u nas na wsi jest dwie cerki, też tak było od stulecia jedna prawosławna, a druga grekokatolicka cerkiew. I za czasów radzieckich, kiedy był ten okres walki z religią, właśnie z tradycją chrześcijańską, cerkiew grekokatolicka została zamknięta i wcześniej ten serben był obok obu cerkwi. Natomiast w tym czasie, jak jedna cerkwi została zamknięta, to ta tradycja przewędrowała tylko do jednej cerkwi i coś ciekawe przetrwała. Wiem, że niektórzy pracownicy kolchozu albo ktoś, kto mał tam stanowisko wyższe na wsi, był powiązany z władzami, ostrzegał się dołączyć się do Serbeny, ponieważ to mogło skutkować straceniem tego stanowiska albo jakąś inną karą. Natomiast prości mężczyźni, którzy się nie bali tam Właśnie jakichś większych konsekwencji kar, to oni chętnie śli Serbena i tak on przetrwał. To też dzięki lokalnej społeczności. A jak to wygląda obecnie? Czy miałaś okazję na przykład też w tym czasie, w czasie poznoskolowej wojny to spoglądać? czy powiedzmy w 2014-2015 roku, kiedy właśnie ten czas zdecydowanie zmienił się w Ukrainie? Czy to nabrało też jakiegoś nowego wymiaru? Na pewno to nabrało nowego wymiaru po wielkowymiarowej wojnie. Ten kontekst wojenny, który był trochę taki uśpiony, bo pamiętamy o nim, widzimy w tym rytmie ten kontekst wojenny. Natomiast tutaj podczas tej wielkiej wojny, jakiej Ukraińcy nazywają, ten taniec zupełnie już inaczej wygląda. Wygląda jak taniec obronny, wygląda jak Taniec nawet nieco zwycięski, taniec bardzo zdecydowanych mężczyzn, którzy nie oddadzą swojej ziemi. I to był też taniec solidarności mężczyzn, którzy idą ten taniec w wiosce z mężczyznami, którzy walczą na froncie, ponieważ też nasze naszej wioski z sporo chłopaków, dziewczyn też są teraz obrońcami. I ostatnie dwa lata ten taniec był takim pretekstem też do zbiórek na rzecz naszych żołnierzy. I w ubiegłym roku i to już mi się wydaje też zaczyna być taka nowa tradycja dookoła Serbena. Serben wywędrował z zagranicy Ukrainy. Co to znaczy? Bo mamy spory diaspory też w różnych krajach Europy i mężczyźni, którzy pochodzą z naszej wioski, ale teraz mieszkają pracują w Paryżu i w Pradze, oni na Wielkanoc zorganizowali taki flash mob też Serben w Paryżu i w Pradze. I za zebrane pieniądze były kupione drony, też tam jakaś dla naszych żołnierzy przesłano i w tym roku, było dosłownie wczoraj ktoś tam do mnie pisał, żeby jakoś to zrobić taki post na Facebooku o tym, że znów się szykuje ten Serben na pewno w Paryżu, na pewno w Pradze. Też są pomysły a propos Warszawy, ale właśnie teraz zajmuję się akurat tym, żeby nawiązać kontakt z mężczyznami z naszej wioski, którzy są w Warszawie, bo oczywiście mogą się dołączyć i inni mężczyźni, tutaj nie ma jakiegoś moratorium, że tylko ci, kto są z Czartowca, tak? Ale oczywiście główne grono, które to widziało, które to wiedziało w swojej wiosce, które od dzieciństwa szło serbeną, to musi być właśnie z tej Poguckiej wioski. Ile mniej więcej osób obecnie w Czartowcu idzie Serbena? Może no, do 50 mężczyzn, około, tak było w ubiegłym roku, tak na oko, ale były czasy, kiedy ten Serben był do 300 mężczyzn, do 100 mężczyzn i to był taka długi rząd, kiedy ci Wodzirej i ci, którzy na początku nie słyszeli tych, którzy są w końcu gdzieś. Coś ciekawe, bo tutaj mi się przypomniała jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ten taniec ma też taki kontekst męskiej inicjacji, pewnej hierarchii, ponieważ na początku stoją starsi, poważniejsi mężczyźni, a dalej są wiekowo coraz młodsi. I nawet na końcu się tam, tak łapią się tacy chłopacy malutki, nie wiem, 5 lat, 6 lat, którzy tak czasem nie do ładu, nie do składu, nie umieją tam śpiewać, czy jakoś iść w krok, ale jest bardzo ważne też ich obecność tam. I nigdy ich nie przepędzano stąd, no, odwrotnie zachęcano i to jest też przejaw takiej solidarności. Czy jest na przykład jakiś ubiór specjalny? Czy to może być po prostu odświętna odzież? Czy może jakieś przedmioty? Przy tym na przykład ten, kto prowadzi Serbena trzyma w ręku. Jak w ogóle zaczyna się? Czy to tak jakoś samo się dzieje? Czy jest po prostu wyznaczona pora, wyznaczona godzina i wszyscy o tym wiedzą? Nie ma jakiejś takiej organizacji, ale tak jak to już było od lat, od 10 lat, to już wszyscy wiedzą, po co się zbieramy pod cerkwią o tej poży mniej więcej. tak. I jak już jest jakieś grono mężczyzn, wszyscy się rozglądają, czy jest ten główny spośród nich, to jest taki nieformalny lider, który ma atrybut tego serbena. To jest taki topierec, taka mała siekierka choculska Ciupaga. Tak, taka obrzędowa. I właśnie on zaczyna, no co, no idziemy serbena. I on staje pierwszy, zanim już też po kolei już mężczyźni się też orientują, kto jest starszym, młodszy się wyszykują. I to jest takie też dość takie spontaniczne. Wygląda na to, że to jest spontaniczne, z jednej strony to jest bardzo takie naturalne, jak społeczeństwo się łączy, jak się wyszykuje w pewną hierarchię, jak jest na swoje porządki nie napisane nigdzie, ale to już jest tak w krwi tych mężczyzn. I zawsze było tak, że jak u nas na wsi się mówi, że do Wielkanocy trzymamy najlepsze ubranie, najlepszą odzież, czy mamy na Wielkanoc i na Wielkanoc to się zakłada i już się idzie do cerki, na nabożeństwo i tak samo wszyscy w najlepszym ubraniu, najświąteczniejszym. Zwykle to są wyszywane koszule, zakładają no i właśnie tak te, w tym idą Serbena, chociaż w 19 roku była taka próba i nawet udała się ona, odbył się pierwszy festiwal Serbena we wsi. To się już nazywało festiwal, bo było też zaproszono sporo gości i do tego wydarzenia mężczyźni, gromada wiejska uszyła sobie takie na wzór staroświeckich serdaki, spodnie, kapelusze, jak to opisywał Oskar Kolberg, jak to widzimy na starych zdjęciach pokuckich, czyli tak specjalnie to było zamówione i pierwszy 10-15 mężczyzn jeszcze idą w takim tradycyjnym, pokuckim ubraniu. I to też przeciąga bardzo wzroki. A pozostali to idą już po prostu w świątecznych koszulach. I w Oskara Kolberga w opisie jest tak, że mężczyźni kiedyś trzymali się nie za ręce, tylko poprzez laski, idąc tego serbena. Też że większość z nich miała kapelusze, które też trzymała w ręku, więc różnie to było. Teraz to wszystko się zredukowało do tego, że kapeluch i ta czupaga huculska jest tylko wodzireja. Pozostali się trzymają za ręce. O wielkanocnym męskim tańcu i obrzędzie serben opowiadała Natalia Tkaczyk. Na pewno dziś w Czortowcu w Ukrainie serben będzie, ale też być może uda się zobaczyć serbena i w Warszawie za tydzień na hajwkach na dziedzińcu Cerkwi Grasko-Katolickiej w Warszawie na Miodowej. Początek o godzinie 12.30. A teraz posłuchamy jeszcze jednej hajwki, zabawy wielkanocnej kolesa w wykonaniu zespołu Krajka. ja swoją chłopciąm podaję doczko, wstawaj, ranoczko, myś się się, garno śpierysz się, hoć ludy, wsiaty, i ja ci chcę dać, ludy, wsiaty, i ja ci chcę dać Za wączelina dobrogo syna. Nie pijdu, mati, nojko, nie pijdu, las, wojko. Na noc stawaj wstawaj rano, mysza, češiša, arno zbieryša. Płucz o ci ludy, I ja ci chcę dać. Płucz o ci ludy, wzięty, ja ci chcę Za kogo, mati, nojko? Dama, Żyrena, dobrого syna. Nie pijdu, mati, nojko, Nie pijdu, lasti, wojko. Ganoczko, doczko, wstawaj, ranoczko, Misha, czesuśa, garno zbieryśa. Chcę te ludzie wziati, Ja te chodu dati. Chcę te ludzie wziati, Ja te chodu dati. Za kogo, mati, nojko, Zakowalina, dobrogo syna. Już piję do i ko, już piję do łaski, wojku. Bokowal Bo darec młotom, już leti 3 plus to. Już piję do no i ko, już piję do łaski, wojku. Od ponad 30 lat działa Muzeum Pisanki. Jest to filia Narodowego Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia imienia Josefata Kobryńskiego. Muzeum powstało pod koniec lat 80., mając na celu zachowanie dziedzictwa pisankowego regionu. Muzealnicy przez dziesiątki lat gromadzili i badali ten rodzaj sztuki ludowej, a jak wiemy, zwłaszcza na Huculszczyźnie pisanki są bardzo różnorodne i trudne do wykonania. Muzeum w Kołomeji poza stałą wystawą również organizuje wystawy czasowe, konferencje naukowe i warsztaty. Do Muzeum Pisanki zaprasza jego dyrektorka, Oksana Jasińska. W Muzeum Pisanki pracuję już ponad 10 lat. Najpierw pracowałam w Narodowym Muzeum Sztuki Ludowej, Huculszczyzny i Pokucie imienia Józefata Kobryńskiego, gdzie pokazujemy wszystkie rodzaje sztuki hucułów i mieszkańców Pokucia od XVII stulecia do naszych czasów. Zawsze interesowałam się sztuką tradycyjną. Dla mnie to zawsze było aktualne. Zawsze mnie ciągnęło do tradycji. W Muzeum Pisanki zaczęłam pracować w 2016 roku. To jest filia Muzeum Sztuki Ludowej. Zostało założone w 1987 roku. Najpierw muzeum znajdowało się w drewnianej cerkwi zwiastowania. Jest to zabytek architektoniczny z końca XVI wieku, a już w tym współczesnym, oryginalnym pomieszczeniu, które jest w kształcie największej na świecie pisanki, muzeum mieści się od 2000 roku. Od tego czasu muzeum stało się jeszcze popularniejsze. Kolomyje i region przykarpacki nazywa się Pisankowymi, a dwa lata temu muzeum otrzymało tytuł turystycznego magnezu regionu Iwana Frankiewskiego. Jakie na czym polegała idea muzeum i dlaczego zostało założone w Kolomyji? Własny w Kolomyji był muzeum, a że Muzeum Pisanki i Filii, Nacjonalnym Muzeum pisanki zostało otwarte w Kolomyji, ponieważ jest ono filią Narodowego Muzeum Sztuki Huculszczyzny i Pokucia. To w nim muzealnicy przez wiele lat badali zwyczaje wielkanocne, zbierali pisanki z różnych regionów, a szczególnie z Huculszczyzny i Pokucia. W tych regionach tradycja malowania pisanek była nieprzerwana, nawet w czasach radzieckich, kiedy wszystko to, co było związane z tradycją, duchowością, było zakazane i niszczone. Jeszcze w latach 70. pracownicy naukowi opracowali specjalny program badań tradycji pisankarskiej. I ważnym w tym programie było to, że udało się wtedy wymyślić sposób konserwacji surowego jajka, który pozwala przechowywać pisanki przez wiele lat. I po tej konserwacji pisanka nigdy się nie niszczy i nie rozbije się. I takiej metodzie zakonserwowania i odnowienia poddano wszystkie pisanki, które są w kolekcji muzeum. W kolekcji muzeum pisankowego Rozpisu. Jak duża jest ta kolekcja? Czy wszystko jest w ekspozycji, czy być może są takie pisanki, które nie są pokazane? Zacznę od tego, że muzeum zostało otwarte w 1987 roku w pomieszczeniu cerkwi Zwiastowania. To zabytek architektoniczny z końca XVI wieku i w tym pomieszczeniu muzeum znajdowało się tylko dwa lata. W 1990 roku cerkiew została przekazana społeczności parafialnej i przez kilka lat muzeum działało w nieodpowiednim pomieszczeniu. I dopiero w 2000 roku specjalnie dla muzeum w rekordowym tempie w ciągu trzech miesięcy została wybudowana ta oryginalna budowla. Trwały wtedy przygotowania do 10 Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego i już w tym nowym pomieszczeniu muzeum zostało otwarte i poświęcone przy okazji rozpoczęcia tego wielkiego festiwalu. W kolekcji muzeum obecnie znajduje się ponad 12 tysięcy unikatowych eksponatów. To nie tylko pisanki, ale także malowanki, drapanki, dekoracyjne jajka ozdobione najróżnorodniejszymi technikami, na przykład haftem, różnymi nasionami, wycinankami, słomą. Są też drewniane, inkrostowane, rzeźbione, ceramiczne pisanki ze wszystkich regionów Ukrainy i z 35 krajów świata. Niestety nasze muzealne pomieszczenia nie są zbyt duże, nie da się w nich przedstawić całej kolekcji, więc na wystawie można zobaczyć ponad 3,5 tysiące opisanek, a pozostałe są w magazynach, w zasobach naszego muzeum. Pani Oksano, takie Oso, Może się do wytukiem, Pani Oksano, wróćmy jeszcze do źródeł. Ta kolekcja jest bardzo bogata. Są przedstawione praktycznie wszystkie regiony Ukrainy, inne kraje, ale wydaje mi się, że podstawą do stworzenia takiego muzeum był ten region, gdzie mieszkacie, czyli Pokucie i Huculszczyzna. Jakie są pisanki w tych regionach? Właśnie pisanki Hutułszczyna i Pokutia stały основою kolekcji muzeum. Tak, rzeczywiście pisanki z pokucia i chuculszczyzny stały się podstawą do stworzenia muzeum pisanki. Dzięki tym pisankom pojawił się pomysł otwarcia muzeum, żeby zachować tę tradycję. Jeżeli porównać chuculskie i pokuckie pisanki, to one się różnią, choć symbolika jest ta sama, ale różnią się kompozycjami i kolorami. Kiedy popatrzymy na pisanki z chuculszczyzny, to wśród pisanek charakterystycznych dla różnych wsi, na pewno bardzo wyróżniać się będą pisanki kosmackie. Wieś Kosmacz znana jest z tradycji artystycznych. Jest to największa wieść w Ukrainie. Ma 32 przysiółki. I dzięki kosmackiej pisance ta tradycja została zachowana, bo w Kosmaczu nawet za czasów radzieckich pisało bardzo dużo ludzi. Ta tradycja również była kultywowana w diasporze ukraińskiej. Jeżeli mówimy o pisance kosmackiej, to w niej przeważające Jaskrawe, żółto-pomarańczowe kolory, także czerwone barwy, jest odrobina zieleni na czarnym tle. A ornamenty kosmackich pisanek są bardzo drobne, filigranowe. Mówi się drobniutka kosmacka pisanka. W ornamencie lokalni twórcy często łączą drobny, geometryczny rysunek z elementami zwierzęcymi, roślinnymi. Często te motywy, które widzimy na pisankach, są też i na haftach kosmackich. Kosmacka pisanka miała również wpływ na sztukę pisankarską sąsiednich wiosek. To na przykład Akreszory Prokurawa. Jeżeli pójść trochę dalej, to pisanki już będą zupełnie inne. W każdej wiosce malowali pisanki, które były charakterystyczne dla danej miejscowości. Pisanka była swego rodzaju paszportem, wizytówką konkretnej wsi. Wspomniałam o wsiach rejonu kosowskiego, a jeżeli chodzi o rejon werchowyński, to kolory tutaj są trochę inne. Przeważają tu żółte, zielone, fioletowe barwy na brązowym lub czarnym tle. Na lokalnych haftach tego regionu również są podobne kolory. A w Jaworowie, głównym ośrodku huculskiego rzeźbiarstwa i liżnyków, to huculskie wełniane koce, te motywy są obecne na wyrobach z drewna i na liżnikach. Ciekawymi też są pisanki ze wsi Potok Czarny w rejonie nadwórniańskim. Wyróżniają się one czarnym tłem, na którym namalowane są roślinno-geometryczne kompozycje. Widzimy na nich również kwiaty, liście koniczyny, słoneczka, wiatraczki. Także podstawą naszej kolekcji stały się pisanki dwóch rejonów obwodu Czerniowickiego, Wyżnycki i Putylski. W etnograficznym kontekście należą one do huculszczyzny. Pisanki stamtąd bardziej charakteryzują się krzyżami, krewulkami, zamkami, a pokucie już jest inne. Dla tego regionu charakterystyczne są większe ornamenty, bardziej szersze linie, a tło pokuckich pisanek brązowe. Jest to symbol ziemi, ponieważ dla pokucian było to podstawowe bogactwo. Na pokuckiej pisance zobaczymy najbardziej Narodne, krzyże wielkanocne, Paschowy, spaski. Są też słońce, chronicielka, motywy roślinne, dębowe listki, koniczyna. paskowej spaski, słońca, roślinne motywy, dębowe Polecam Państwu kiedyś odwiedzić Muzeum Pisanki w Koło my, jak też całe Narodowe Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny, i pokucia imienia Josefata Kobryńskiego w Kołomyji. A na dziś w kiermaszu pod kogutkiem to już wszystko. Bardzo dziękuję Państwu i życzę wesołych, dobrych świąt wszystkim, którzy dziś obchodzą Wielkanoc. Do usłyszenia, Mariana Krill. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.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 Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. I na początek ostrzeżenia dla jadących drogą ekspresową S3, bo są zmiany między węzłem Goleniu w zachód, a stacją paliw przed węzłem Goleniu w północ. Do 21 kwietnia ruch będzie tam odbywał się w obu kierunkach tylko jedną jezdnią, a zmiany są spowodowane remontem na nawierzchni ekspresowej trójki. Nowy węzeł na Zakopianca w Krzyszkowicach koło Myślenic jest już od kilku dni w pełni dostępny dla zmotoryzowanych. Po dwóch latach prac Udostępnili tunel pod popularną trasą w Tatry To pierwszy w historii przejazd pod Zakopianką Piesi natomiast zyskali podziemne przejście Dzięki nowemu węzłowi powinno poprawić się bezpieczeństwo Tunel umożliwił likwidację kolizyjnego lewoskrętu W latach od 2016 do 2024 roku Doszło w tym miejscu do 28 wypadków W których 33 osoby zostały ranne A jedna niestety zginęła Budowa tunelu i nowego węzła na Zakopiance w Krzyżkowie kosztowała ponad 90 milionów złotych. Tej nocy zakończyły się utrudnienia na kilku ważnych trasach. Między innymi na A8 od węzła Wrocław Stadion, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Tam była blokada w kierunku stolicy, ale już na szczęście jedziemy zupełnie płynnie. Tak samo na S8 w Warszawie, niedaleko Wisłostrady, gdzie osobówka uderzyła w poduszkę zderzeniową na rozwidleniu. Tutaj też udało się już uprzątnąć wszelkie utrudnienia. 74 w pełni Powinna być przejezdna między Janowem Lubelskim a Frampolem po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W tym wypadku dwie osoby zostały poszkodowane. Przez pewien czas jechaliśmy tylko jednym pasem.